Nadchodzi lawina. 350 ludzi skoszarowanych w lasach wokół Baraniej Góry stanowiło poważną siłę. Byli dobrze zorganizowani, nieźle uzbrojeni i zdeterminowani. Wprowadzający w powojennej Polsce nowe porządki musieli się mieć na baczności. Wróg ukryty w leśnych obozowiskach był nieuchwytny. Niszczenie partyzanckich bunkrów przy postawie górali którzy nie garnęli się do współpracy z nowymi władzami, nie było zadaniem prostym. Za współpracę z funkcjonariuszami nowego systemu groził wyrok wydany przez partyzancki sąd. Przykładów na to, że nie są to tylko papierowe werdykty, nie brakowało. Z partyzantami Bartka, działającymi pod sztandarem Narodowych Sił Zbrojnych, noszących na mundurach ryngrafy z Matką Boską, współpracowało około stu łączników. Dojście do obozowiska w którym stacjonował Henryk Flamę, było praktycznie niewykonalne bez ich pomocy. Zasady konspiracji stawiały ostre wymogi. Większość łączników nie znała całej trasy, tylko poszczególne odcinki. Dlatego, by dotrzeć do króla podbeskidzia, jak nazywano Flamego, trzeba było korzystać z pomocy nawet kilku tajemniczonych przewodników. W połowie ciepłego lipca 1946 roku do Jana Kwiczały, pseudonim Emil, Jednego z Bartkowych łączników przyszedł Henryk Wędrowski. Nosił konspiracyjny pseudonim Lawina. Był wysłannikiem siódmego Okręgu Narodowych Sił Zbrojnych w Gliwicach. Bartek już od dawna czekał na jakiś kontakt z przełożonymi. Stracił go kilka miesięcy wcześniej po fali aresztowań, jaka przetoczyła się przez Śląską Komendę NSZ. Flamę oczekiwał na rozkazy. Po nalotach UB dowództwo jakoś się pozbierało, Zaczynało znów aktywnie walczyć o odbicie Polski z rąk radzieckich najeźdźców. Musieli skontaktować się z Bartkiem. Lawina chciał, by łącznik zaprowadził go do Bartka. Niósł pilne wiadomości dla dowódcy zgrupowania od majora Franka, jednego z szefów Gliwickiego Okręgu Narodowych Sił Zbrojnych. Emil znał Franka jeszcze z 1944 roku, kiedy to na Podbeskidziu zaczęły powstawać narodowe siły. Jan Kwiczała najpierw zawiózł lawinę samochodem z Gliwic do Dziedzic. Dalej jego żona zaprowadziła posłańca w umówione miejsce, do kolejnego łącznika grupy. Był nim student, przyjaciel Jana Przewoźnika, pseudonim Ryś, zastępcy Bartka. Wspólnie dotarli do schroniska źródła Wisły na Baraniej Górze. Stamtąd o dziewiątej wieczorem 7 sierpnia 1946 roku wyruszyli do obozowiska Bartka. Po drodze minęli szczyt Baranii Góry. Prowadził góral, doskonale znający wszystkie miejscowe szlaki. Delegacja ochraniało siedmiu partyzantów. Lawina wspominał później, że droga do obozowiska była bardzo ciężka. Przedzierali się przez leśne gąszcze. Nie byłby w stanie pokonać jej samotnie, nawet za dnia. Przejście można było tylko z pomocą górala, który świetnie się orientował w leśnym labiryncie. Nawet po zmroku nie potrzebował wytyczonych szlaków. Do Bartka dotarli w środku nocy. Zobaczyli kilka namiotów, w których ledwo jarzyły się światła naftowych lamp, wokół których krążyły ćmy. W największym z nich siedziało dowództwo. Weszli do środka. Bartek wylewnie przywitał się z Emilem, natomiast Henryka Wędrowskiego przyjął z wyraźną rezerwą. Swoim ludziom gościa przedstawił jako kapitana lawinę. Bartek był już po kilku głębszych. Staropolskim zwyczajem na powitanie zaproponował szklankę wódki. Wypity alkohol pewnie miał wpływ na swoistą eksplozję emocji. Flamę zaczął rzucać skargi i pretensje. Wszystkie te żale za pośrednictwem lawiny. Kierował do szefostwa Gliwickiego Okręgu Narodowych Sił Zbrojnych. Chodziło o to, że przez długi czas nie interesowali się nim i jego ludźmi. Pozostawili ich samych sobie. Jak byłem w nędzy, to nie miał mi kto pomóc. Teraz jak widzą, że mi się lepiej powodzi, to do mnie przychodzą, grzmiał flamę. Zachowanie Bartka trochę zaskoczyło lawinę. Zareagował równie ostro tłumacząc, że przybył tu z rozkazami, a nie po to, by wysłuchiwać żalów. Zdecydował, że z przekazaniem rozkazów poczeka do rana. Może dowódca będzie w bardziej sprzyjającym nastroju. Z pomocą obecnego w namiocie księdza majora, ksiądz Rudolf Marszałek, udało się uspokoić Bartka. Później wspólnie zajęto się opróżnianiem butelek z wódką. Następnego ranka, po śniadaniu, lawina zakomunikował Bartkowi, że razem ze swoimi żołnierzami będzie się musiał przenieść w okolice Jeleniej Góry, aż pod zachodnią granicę. Tam będzie prowadził robotę dywersyjną i akcję przeciwko Werwolfowi. To niemiecka partyzantka walcząca na ziemiach wyzwolonych. Stamtąd łatwiej będzie przedostać się do Europy Zachodniej. Bartek miał szereg zastrzeżeń. Do pomysłu musiało go przekonać jednak słowo rozkaz, które padło z ust lawiny. Gdyby rozkazu nie wykonał, Bartkowi groziłby sąd wojskowy i kara śmierci. Opowiada po latach Aurelia Włoch, córka Stanisława, który występował pod partyzanckim pseudonimem Lis. Był dowódcą jednej z bojówek w zgrupowaniu. Henryk Flama ostatecznie zgodził się na przerzuty swoich ludzi na zachód. Zdawał sobie sprawę, że nie można góralą siłą nakazywać opuszczenia ukochanych terenów i przerzucać ich gdzieś w głąb kontynentu, tysiące kilometrów od ojcowizny. Ludzie ci są tak przywiązani do tego terenu, że żaden rozkaz ich stąd nie ruszy uprzedził lawinę. To była najpoważniejsza z jego obaw i dlatego postanowił dać swoim ludziom wolną rękę. Kto chciał, mógł jechać. Kto nie chciał, mógł zostać. Ustalili, że ci, którzy zdecydują się nie opuszczać Baraniej Góry, dostaną nowego dowódcę, będącego w kontakcie z lawiną i pod jego ścisłą opieką. W rozmowie poruszono też kwestie finansowe. Bartek szacował, że na przerzut może się zgodzić 180 jego ludzi. Aby móc utrzymać taką rzeszę partyzantów na obcej ziemi, będzie potrzebował 500 tysięcy złotych miesięcznie. Za zapewnienie mu takiej kwoty ma być odpowiedzialne Szefostwo Okręgu Zachód Narodowych Sił Zbrojnych, na którego terenie będzie stacjonował. Organizację transportu Lawina wziął na siebie. Prosił tylko Bartka o zawieszenie wszelkich akcji zbrojnych do momentu wyjazdu, by dodatkowo nie drażnić sił bezpieczeństwa, już i tak wystarczająco wściekłych i coraz bardziej zdeterminowanych w pogoni za partyzantami. Obiecał dostarczyć amunicję, pieniądze i leki. Umówili się na następne spotkanie 20 sierpnia 1946 roku. Tego dnia na Baranią Górę miały przybyć wszystkie oddziały Bartka. On sam miał zaś przygotować dokładny plan przerzutów. Partyzanci z uwagą słuchali rozkazów. Władysław Jodłowiec był tak skupiony na tym, co się działo, że na całe lata zapamiętał wygląd lawiny. Był wysoki, wyższy ode mnie o głowę, w cywilnym, popielatym ubraniu, a za paskiem miał pistolet, twarz miał całą podziurawioną, jak po ospie. Zanim kapitan lawina opuścił obozowisko, podszedł do niego ksiądz Rudolf Marszałek, pseudonim Major. Poprosił o rozmowę na osobności. Odeszli na bok... I wtedy duchowny opowiedział swoją historię. Dawniej był kapelanem w Wojsku Polskim, ale zdezerterował i uciekł za granicę do Regensburga. Jego brat był akowcem, ale aresztowało go UB i zwerbowało jako agenta. Ksiądz został wysłany z zagranicy do kraju przez majora Mikołaja. To major Mieczysław Osmulski, wel Mikołaj Kozłowski, stał na czele ośrodka dyspozycyjnego organizacji polskiej w Regensburgu. Miał wykonać specjalne zadanie nawiązać kontakty z ośrodkami ruchu oporu oraz zbierać i przekazywać informacje wywiadowcze. W Warszawie miał się zgłosić w punkcie kontaktowym do Wojciecha, to komendant Warszawskiego Okręgu Narodowych Sił Zbrojnych, i podać hasło, czy pan kupi sadze? Tam jednak dowiedział się, że hasło i zadanie są już nieaktualne. Była wsypa i władze siedzą. Czym prędzej ksiądz opuścił stolicę i pojechał do Bielska? Przez niedyskrecję jednego z partyzantów został jednak zdekonspirowany. W trosce o bezpieczeństwo musiał iść do lasu. Dotarł do Bartka. Lawinę poruszyła historia duchownego. Obiecał pomóc. Zapowiedział, że nie tylko dostarczy fałszywe papiery, ale także zabierze go na przechowanie gdzieś na Śląsk. Zapewnił, że ułatwi dojazd do Warszawy i odszukanie stołecznej centrali Narodowych Sił Zbrojnych. Stwierdził też, iż w połowie sierpnia przyśle poduchownego samochód. Ustalili, że ksiądz wróci do Regensburga, by załatwić jakieś pieniądze dla partyzantów. Umówili się, że skontaktują się po powrocie księdza marszałka. Wyznaczyli dwie skrzynki kontaktowe, jedną w Siemianowicach, a drugą w Bytomiu. Lawinę z Baraniej Góry sprowadził Jasiek, jeden z zastępców Bartka, już po tygodniu do obozowiska dotarła obiecana paczka z lekarstwami. 20 sierpnia 1946 roku, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, Henryk Wędrowski w towarzystwie łącznika Emila wyruszył o godzinie 6 rano w kierunku Baraniej Góry. Dotarli do restauracji Fajtula, sześć kilometrów od Wisły. Czekała tam na nich właścicielka, Aniela. Wzięli paczki z żywnością dla partyzantów i razem z kobietą poszli w góry, do kolejnego punktu kontaktowego. Po dwóch godzinach marszu natknęli się na patrol pod dowództwem Jaśka i Wichury. Godzinę później byli już w obozowisku. Oddział stał w szeregu. Bartek rozkazał. Baczność. W prawo opatrz. Gościa powitano z należnymi mu honorami. Lawina, Bartek i inni dowódcy zgrupowania usiedli w namiocie. Dyskutowali przez dwie godziny, rozmawiali o trudnej sytuacji politycznej i Narodowych Sił Zbrojnych, która wymagała zmiany taktyki działania. Ta miała się przejawiać przegrupowaniem sił, z czym wiązało się przerzucenie oddziału Bartka pod Jelenią Górę. Po spotkaniu lawina wyruszył w drogę powrotną w towarzystwie Sempa. Zabrał z sobą księdza marszałka. Duchowny najpierw zamieszkał u Emila. Tam jednak gospodyni wszczęła larum, gdyż kwiczała jeszcze się nie zameldował. By nie pogarszać sytuacji, lawina wziął księdza do siebie. Rozmawiali o sytuacji w oddziale Bartka. O tym, że dowódca traci autorytet wśród swoich żołnierzy. Wieczory spędzali na dyskusjach o polskiej emigracji. Jej sytuacja nie budziła wówczas optymizmu. W obozach pijaństwo, afery złodziejskie. Stosunek generałów Maczka i Andersa do oddziałów Narodowych Sił Zbrojnych charakteryzował się dużą rezerwą. Z kolei major Mikołaj, kierując księdza do Polski, chciał przyjść z pomocą Narodowym Siłom, gdyż uważał partyzantów z ryngrafami na mundurach za jedyną aktywną grupę skierowaną przeciwko Bierutowi, Bolesławowi, ówczesnemu przewodniczącemu Krajowej Rady Narodowej, a od 1947 roku prezydentowi RP. Po 20 sierpnia ksiądz pociągiem wyjechał do Regensburga. Poprosił jeszcze lawinę o przesłanie kilku tysięcy złotych jego rodzicom i siostrze. Później przyjeżdżał już do nas tylko Korzeń i wraz z Bartkiem ustalał terminy kolejnych transportów wyjeżdżających na ziemię zachodnie, wspomina Anna Szweda, pseudonim Annuszka. Korzeń to inny przedstawiciel Śląskiego Okręgu Narodowych Sił Zbrojnych. Lawina wyznaczył go do kontaktów z Henrykiem Flamem. Opracowano terminy przerzutów. Pierwszy transport miał wyjechać 1 września. Następne, po dwie ciężarówki w każdym, w odstępach dwudniowych, aż do 8 września. Perspektywa przerzutu na zachód poprawiła minorowe nastroje w grupie Bartka. Większość partyzantów cieszyła się z możliwości przedostania się na nowe tereny. Wyjazdy poprzedziły drobiazgowe przygotowania. Dowódca poganiał swoich ludzi. Partyzantom, którzy musieli na ciężarówkach przejechać kilkaset kilometrów przez południową Polskę, trzeba było przygotować dokumenty na wypadek milicyjnej kontroli. Papierami zajął się sam Lawina. Rozwiesił w obozie białe płótno i na jego tle robił żołnierzom zdjęcia. Fotografował wszystkich partyzantów. Zdjęcia w dokumentach musiały być oryginalne, by nic nie wzbudziło podejrzeń funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej. Wyjeżdżający mieli z sobą zabrać jedynie broń krótką, reszta sprzętu miała pojechać innym autem. Do czasu wyjazdu dowódcy grup mieli ściągnąć wszystko z melin – telefony, motocykle, działko. Wichura dostał od Bartka rozkaz przygotowania do wyjazdu nie tylko grupy, którą dowodził, ale także radiostacji. Sprzętu było dużo, więc było pewne, że trzeba go będzie załadować na kilka aut. Z tego, co pamięta Stanisław Włoch, pseudonim Lis, pierwsza grupa wyruszyła ze Szczyrku. Mieli się w niej znaleźć najodważniejsi ludzie z oddziału Bartka. Było to gdzieś pod koniec sierpnia lub w pierwszych dniach września 1946 roku. Organizator przerzutu załatwił amerykańskie ciężarowe Bay Curry na podwójnych kołach przykryte plandekami. Według Wichury było to 5 września 1946 roku. Autem przyjechał podporucznik Korzeń. Nie spotkałem się z nim, bo słyszałem dziwne strzały w okolicy i bałem się wtedy ludzi przerzucać, wspomina Wichura. Następnego dnia ciężarówki przyjechały ponownie. Na miejsce załadunku wyjeżdżających przyprowadził Tadeusz Przewoźnik, brat Rysia. Wymaszerowali z obozowiska pod osłoną nocy. Już bez przeszkód wsiedli na auta. Wśród wyjeżdżających był między innymi Andrzej Bujok, pseudonim Jędrek. Dokładnej liczby osób, które wyjechały pierwszym transportem, dzisiaj już nie sposób ustalić. Przewoźnik mówi o 80 partyzantach, inne źródła mówią o 70 osobach. Z kolei Lis twierdzi, że odjechało wówczas 30 mężczyzn. Może to oznaczać, że drugie auto wyruszyło z innego miejsca. Nie wszyscy musieli o nim wiedzieć. Inne relacje wskazują na to, że wojskowa ciężarówka wyjechała z szosy pod skoczowem. Po dotarciu na drogę Katowice-Wrocław, partyzanci mieli się przesiąść na ciężarówkę należącą do Wrocławskiego Okręgu Narodowych Sił Zbrojnych. Anna Szweda, pseudonim Annuszka, nie widziała samochodu, więc nawet nie wie, jak wyglądał. W pamięci pozostał jej natomiast wygląd odjeżdżających towarzyszy broni. Ludzie z oddziału ubrani byli w krótkie bluzy typu amerykanki w kolorze khaki. Na głowach mieli rogatywki lub berety z orzełkiem, a na rękawach mundurów naszywki NSZ. Nosili też ryngrafy na kieszeniach bluz. Tadeusz Przewoźnik podaje, że część partyzantów miała angielskie mundury i guziki z orłem w koronie. Pamięta też, że ryngraf jego brata Rysia był bardzo okazały. To była, co zachował w pamięci, Matka Boska na tle skrzyżowanych sztandarów z wygrawerowanym napisem Narodowych Sił Zbrojnych. Brat miał także wygrawerowane nazwisko i pseudonim. Kuba zapamiętał także charakterystyczny zegarek, jaki wtedy nosił jego brat Ryś. Duży, aluminiowy, z kompasem i białą tarczą. Józefina Mika była jedną z czterech, pięciu kobiet w grupie Bartka. Do oddziału wciągnął ją kuzyn, Jan Wojtas. Zachowała w pamięci to, że przewidziano ją do pierwszego wyjazdu, ale ostatecznie nie pojechała. Taką decyzję podjął sam Bartek. Pożegnania z towarzyszami broni utkwiły jej w pamięci bardzo głęboko. Baranią górę opuszczał wówczas jej przyjaciel, młody chłopak z ciśca, Franek. Jego nazwiska już nawet nie może sobie przypomnieć. Nie jest też już pewna, ilu partyzantów odjechało razem z nim. Wie tylko, że przychodzili z różnych miejsc, w których mieli rozbite obozowiska. Wyjeżdżali nocą, ale Franek nie określił dokładnie, z jakiego miejsca. Pożegnali się jeszcze w namiocie. Odmaszerowali do miejsca, gdzie czekały na nich ciężarówki. Siadłam wtedy na pniu i zaczęłam płakać za Frankiem. Wspomina. Podszedł Bartek i mnie pocieszał. Mówił, że wkrótce też pojadę. Połączymy się i pobierzemy. Zapewnił ją, że w najbliższych dniach będą kolejne transporty. Następne podstawione ciężarówki przerzucą resztę partyzantów. Gdy dotrą za granicę, będą nadal walczyć o wolną Polskę. Na Baraniej Górze kontynuowanie walki stawało się niemożliwe. UB i KBW coraz częściej organizowały obławy. Co gorsza, stawały się one coraz bardziej skuteczne. Józefina Mika po wyjeździe pierwszego transportu przeniosła się w okolice Zwardonia.